Masa krytyczna z martwych wstająca. Ja, ja nie wiem, czy ten podkład nie jest za głośno, bo już dawno nie nagrywamy. ja nie wiem, co się dzieje. No straciłem orientację we wszelkich... Kałkach i pokrętłach do nagrywania służących, ale nieważne, bo masa krytyczna, długo oczekiwana przez. Pff, długo, nie wiem ile. Ryści ileś dni, chyba? Oto, pojawia się znów. W ogóle masa krytyczna jest jak polska, że jeszcze masa nie zginęła, póki my żyjemy. Nie, póki prowadzący żyje, to będzie, bo. Pff. Bo może mieć przerwy, można mieć, ale potem znowu ciągnie, no ciągnie, no tak ciągnie do tego nagrywania, że ja... No, a ponieważ ja tak sobie lubię, że ja jakiś taki mało wstrzemięźliwy jestem, to i tak go nagrywał. A nie nagrywałem, bo robię płytę głównie, po pierwsze. A po drugie, to tak jak dużo ludzi pisało w komentarzu, właśnie jakieś chcieli mieć... Szukali wytłumaczeń, czemu nie ma masy? Czemu nie ma masy? W komentarzu do ostatniej masy było masa, Martin, nagrywaj, nagrywaj, Martin. A potem Martin powiedział, dobra, jutro nagram, a potem mi się zapomniało, albo nie, nie zapomniał mi się, coś mi wyleciało, nie wiem, co się tam działo i zapomniałem, bo mam inne rzeczy na głowie, no to nie nagrałem, a to było miesiąc temu, ale bez sensu. Nie, źle czym? jeszcze raz, mam. albo nie. Nie, nie, nie, nie zaczynam drugi raz, jak zacznę drugi raz, to znowu. Właśnie ja jak tak zaczynam ileś razy, to potem się denerwuję na siebie, że tyle fajnych myśli mi uciekło i już nie mogę ich pierwszy raz powiedzieć, a pierwszy raz to jest ten najlepszy raz, taki najświeższy raz, tak jak, no tak, no co, no raz się dziewictwo traci, raz, odcinkowe też, no, a to drugi raz już jak zacznę, to, to już nie będzie tak świeżo. No Dobra, masa krytyczna, to jest mój głupi taki podcast, yy, ble, ble, w którym gadam, no dam głupoty trochę. Ostatnio się namnożyło różnych takich panów, zwykle i pani, pani też. A dziwne, bo ja myślałem, że to panie będą głównie, a to panów się namnożyło, którzy bardzo chcą, żebym był poważny. No, coś tak, już tak, no, no, mówię, że jak coś piosenki robię, to takie głupie takie, że tam o dupie gadam, śpiewam, a to ma być poważne, że mury runą, że imperia w gruz się obrócą że Związek Radziecki, że Unia Europejska, same takie. No to sami se piszcie, jak chcecie taki. Ja nie nie będę taki, bo, bo to jest szkoda życia, żeby się przejmować aż tak. No. Kaczmarski tak pisał i popatrz, jaki ponury człowiek z niego był. Chlał, chlał, pił, pił, chrypiał. No i umarł. No. I ja też umrę i w związku z tym nie warto się aż tak przejmować, bo lepiej się trochę śmiać. No. A... A, ja dzisiaj sobie wypisałem pięć tematów, aż pięć tematów mam. Muszę je poruszyć. Aha, no właśnie, a jeszcze wracając do wątku, ci ludzie, co pi pisali w komentarzu, e, czemu Artie nagrywa, ktoś tam rzucił teorię, a, bo Basia ma na niego zły wpływ, taka teoria. Ale jesteś blisko, stary, nawet nie wiesz, jak bardzo zły wpływ ma Basia na mnie. To prawda, tak, to dlatego głównie... I z powodu tego, że nie mam czasu, bo płytę nagrywam. bo Basia ma wpływ na mnie przerażająco zły i jednocześnie przerażająco dobry. Rany, co za jazdy mam od pół roku, normalnie, nic świętego spokoju. Ja wiem, że ja chciałem takie życie, ale wtedy nie wiedziałem, że to tak wygląda. Że chciałem, w życiu szukałem zawsze, myślę sobie, niech się dzieje w moim życiu cokolwiek, byleby nie było monotonnie i rutynowo. No to jest właśnie, dokładnie tak jak chciałem. I się zastanawiam czasem, czy to był dobry pomysł. Nie wiem, jakbym sobie pamiętał, jak się żyje monotonnie, a później sobie przypomniał na przykład ostatnie pół roku, yy, gdzie to jest zaprzeczenie monotonności, to, to jakbym pamiętał obie te rzeczy, jakby tak świeżo je pamiętać, to bym wybrał te góry i doliny to ostatnie pół roku zdecydowanie. Tylko, że już dawno temu nie miałem świętego spokoju, i ja zapomniałem jak to jest, tak chcę żyć normalnie. Sobie chodzisz do pracy, ja wiem na etat, co tak 8 godzin. I tak przejdziesz do domu, święty spokój. I nic ci się nie dzieje i nie masz burzy myśli, emocji wszystkiego. No, żadnych ekscyt ekscytacji takich niezdrowych, no nic. Nie, nie wpadasz w euforię, nie płaczesz, nie śmiejesz się, nie tańczysz, nie nic. Tak schodzisz do pracy, tak sobie żyjesz. żyjesz. Taka mruwa. Pyk, pyk, pyk. Odtąd dotąd. Ciach, ciach, ciach. Taśmowy człowiek. A, dobra. To zacznijmy od paszteta, może. Ja proponuję. Dobra, najpierw będzie pasztet. Pasztet, bo pasztet najszybciej, najłatwiej. Pasztet. Pasztet jest najszybciej obgadać. Uwaga! Przygotowałem sobie tutaj do audycji, którą miałem już nagrać, właśnie od dawna. Pasztet. Pasztet drobiu słychać. Taka puszka. To, co w środku się tucze. to jest właśnie pasztet w puszce. Bo mam w kuchni trochę zimno, a on leżał na stole. No i ja tak go miałem nagrać świeżo po zjedzeniu, resztka została i go zostawiłem. No i patrzę teraz na ten pasztet, a ten pasztet jest zamarznięty i tak robi taki głos. No pasztet zwykle tak nie robi. Nie, nie obija się. I no tam jakaś coś białego. Co to jest? Nie rusza się. Jak się nie rusza, to pleśń zdaje się. No tak, tak chyba... Nie robaki. Nie, robaki nie chcą tego jeść. wcale im się nie dziwię. No i po co ten pasztet wyciągnę? Bo to jest był zawsze mój ulubiony pasztet z drobiu. No są różne takie pasztety. W Polsce mały wybór jest. No w ogóle czegokolwiek. I pasztetów jest niedużo. E, I to wiecie, o który chodzi na pewno, bo tu jest tylko jeden pasztet drobiowy w puszce takiej. E, konserwa drobiowa, sterylizowana z drobiu pasztet. No taki z kurczakiem na... Wierzchu, no, jeden w puszce jest taki, to się tak, no, zawleczkę ma, można tak puszkę wleć, nie, wsiąłem, pokrywkę, pokrywkę tak odgiąć, no, to ten właśnie pasztet i to był mój ulubiony, bo on był najlepszy z tych wszystkich innych, bo inne to są w tańszych, nie w puszkach metalowych, tylko w takich, w czym, ja nie wiem, co to papier, plastik, coś tam dziwne, lekie no to tamte też jadłem, ale ten jest najlepszy mój ulubiony, no i teraz sobie go po latach znów myślę a zjem paszteta, bo dawno nie jadłem, bo co ja jem, nie wiem co ja jem ser głównie, ale tak do chleba sobie, a pasztet kupię, kupiłem pasztet no i otwieram a mam, no smak ten sam nawet tylko to już tak mi się jakoś mniej podoba niż jak dawniej go jadłem i myślę co jest z tym pasztetem no i co jest z tym pasztetem, no nic skład se przeczytam myślę i przeczytam skład uważnie tym razem. Ostrożnie, wnikliwie i dokładnie. I przeczytałem i myślę sobie, coś jest nie tak, chyba coś przegapiłem. Jeszcze raz czytam. Bardzo wnikliwie, uważnie i dokładnie. I co mi tutaj nie pasuje? No to mi nie pasuje, że nigdzie nie ma mięsa w tym składzie. No bo ja już teraz więcej rozumiem, co te dziwne, tajemnicze określenia znaczą. No, i patrzę, patrzę. W pasztecie zdrobiu nie ma mięsa. Jak to jest możliwe? A najlepsze, że tego mięsa nigdy nie było, bo to jest ten sam pasztet, co jadłem. Nie zmienili składu. Ten sam. W pasztecie z kurczaka nie ma mięsa. Rozumiecie? Co my jemy? No dobra, to ja wam przeczytam teraz. Co to jakiś skład? Skład. Tam jest jeden nawias, nawias, nawias uściśla jedno określenie. No i to jedziemy tak. Skład. Woda. Aha, jedna uwaga. Jak się wymienia skład, to e, na pierwszym miejscu są te rzeczy, które najwięcej zajmują procentowo zawartości. Czyli to, co pierwsze się czyta, to jest główny składnik. A to, co na końcu, tam dodatki. No tak, mniej więcej jest. Więc skład. Woda. <głosy> Woda chyba zajmuje 50% pasztetu. Bo jest pierwsza. E, uwaga, skład. Woda. Surowce drobiowe 34%. Czyli już wiemy, że woda zajmuje więcej niż 34%. E, Okej, okay, to idziemy. Woda, surowce drobiowe, e, tłuszcz wieprzowy, mąka pszenna, białko sojowe, sól, przyprawy, regulator kwasowości, cytrynian sodu i jakiś tam emulgator. Koniec. Gdzie tu było mięso? No, myślę se, to będą te surowce drobiowe, no bo tłuszcz to raczej nie mięso, tłuszcz, tłuszcz wieprzowy, no nie, no dobra. No to sprawdzamy, bo jest nawias, a w nawiasie jest wyjaśnione, co to są surowce drobiowe. Surowce drobiowe po kolei lecą tak. Mięso oddzielone mechanicznie z kurcząt, po pierwsze. Po drugie wątroba z kurcząt, po trzecie masa jajowa. E, masę jajową i wątrobę z kurcząt odrzucamy, to nie jest mięso. I pierwsza pozycja, mięso oddzielone mechanicznie z kurcząt. To też nie jest mięso. <śmiech> Mięso oddzielone mechanicznie, tak zwane coś, to jest to coś przy samej kości, co maszynka odzyskuje. No Wrzuca się tam kości z tym, co tam na tym jest i ta maszynka potrafi tą substancję taką, taką co, co taka maź jest, takie coś. To, to, to nie jest mięso, to jest to, co przy kości, takie świństwo. To świństwo to się nazywa mięso oddzielone mechanicznie. A... no... A mięsa to tu nie ma w ogóle. To jest tylko jed... najbliżej mięsa to jest to coś przy samej kości tą taka ta papka taka, gdzie tam troszeczkę jakoś zawartość mięsa może się zdarzy, ale głównie to jest to trochę co innego. No i co, no i co, no i co, no i co. No i jemy tak, no to pewnie połowa to jest woda, a potem to jest to świństwo takie, to takie odpadki skóry. Fajnie, piękne. Kurczaku z mm, pasztecie z kurczaka no nie ma mięsa. Ta piękna, piękna piosenka. A, cisza ten. No. Piękna piosenka, przypomina mi w jakże ironiczny i dwuznaczny sposób. A moje cudowno, tragiczne przeżycia z Basią ostatnią. Basia! Basia! Czemu mi się zawsze trafia coś dziwnego w życiu? Czemu ja nie mogę mieć normalnych relacji z normalną dziewczyną? Nic nie ma normalnego u mnie. Łaj! Łaj! Dobra, nie wiem czemu łaj, łaj, bo sam chciałem, no niby chciałem, no ale... Kurde, mógłby jakiś wyjątek nastąpić, naprawdę. Ale mniejsza z tym nie będę wam tu. M jak miłość e, teraz nawijało o tym. Macie, żeby ktoś bardzo chciał, to może kiedyś tam, nie wiem. Historia miłosna, Martina i Basi. Tom pierwszy, wczesne tygodnie. Tom drugi, drugi miesiąc. Nie, intensywność jest zabójcza dla mnie tego wszystkiego i mam tego dość. Ale wczoraj było fajnie że nastąpił jeden z tych rzadkich momentów, kiedy se, y, gadaliśmy, się spotkaliśmy gdzieś tam właśnie w rynku e, pod Adasiem, czyli pod, w samym środku e, Krakowa jest rynek, a w samym, na, na samym środku rynku a mniej więcej jest pomnik Mickiewicza. I tam się siedzi na nim. Znaczy nie na nim, na nim to siedzą gołębie. E, siedzi się dookoła, tego są ławeczki na ławce. No to se siedzimy, siedzimy. Przychodzę, Basia siedzi i patrzy na jednego faceta, co puszcza bańki mydlane y, rozmiaru XXL. Takie wielkie, olbrzymie. Y, no, Wziął sobie takie dwa sznurki w tym celu i puszcza te bańki mydlane tak w, w, z wiadra. Zanurza w wiadrze i, i lecą takie olbrzymie. A dookoła leci pełno dzieci. Lata, lata i głupie gnoje rozbijają te piękne bańki, kolorowe, ładne, olbrzymie, które tak lecą przez powiecie. A no i skaczą, skaczą i zabijają te mordercy, mordercy bańek mydlanych, dzieci wstrętne. Nie no, tak naprawdę to pewnie, jakby nie było tak zimno, to bym sam latał i zabijał te bańki. A, ale dobra, nieważne. No nie, więc siedzimy z tą Basią i Basia mówi, a bańki, bańki. Jedna bańka przyleciała tam, fajnie do bańki, tak leci, leci długo i tak obniża lodi byk, szczeliła, ale fajne to by jakie piękne, śliczne takie no i potem siedzi sobie ta Basia sobie siedzę Basi i te dzieci tam latają a ona się wścieka na dzieci i mówi dzieci wyp... i tu użyła słowa niecenzuralnego, nie mogę powiedzieć jakiego ale może mam jakiś cytat, który e, tak, w tym uwaga w tym tutaj, co teraz puszczę, występuje to słowo, którego Basia użyła to jest tolerancja, a pierdolisz pan tolerancję tego właśnie, no sam pan pierdolisz tego. No, tylko nie pierdolisz, bo wridać mogę dać też dać, mogę dać. Też mogę wydać. A Basia chciała też wrydać mogła dać, ale nie dała. I mówi: Niech te dzieci se pójdą. Zaczęły dzieci znowu koło nas łazić dookoła i łażą, łażą, rozbijają bańki, łażą, snują się, łażą, gadają. Aha, nie wiem o co chodziło. Piszczały tym takim dziwnym, taki zrobił No takie coś łazi jakiś facet który jest potwornie irytujący, nie dlatego, że coś tam z nim jest źle. Nie, dlatego, że on sprzedaje takie piszczałki, co się wsadza do ryja i się robi, i robi taki dźwięk. Takie typu kaczor Donald. Ja nie wiem, ja nie wiem tego zrobić i nie chcę tego słyszeć, mieć, widzieć. No, ale to dzieci se kupują oczywiście i ta i Adam i wszędzie to tak piszczy dookoła i psuje piękną atmosferę. Bo akurat, bo, jak i było ładnie, było zimno, ale to jest rynek w Krakowie i z przodu gdzieś gołębie latają dookoła. No, latają gdzieś tam i się osiadają znowu i żreją, i strają, i tak dalej, ale tam ładnie ogólnie. No ptaki. zima taka, śniegu nie ma, ale... A z tyłu gość gra na dudach. Nie, tego nie umiem akurat w ogóle już naśladować. Grasy na dudach i to była identyczną muzykę, co na filmie Dead Poets Society Stowarzyszenie Umarłych Poetów. I gra tak, to na początku jest tam na tych dudach tak. Kurde, nie wiem, muszę sobie ten film znów puścić tylko po to, żeby tą muzyczkę usłyszeć. I w tym filmie też takie ptaki latały. Tak mi się skojarzyło, to takie. Mm, atmosferę jednak ma. No i atmosferę zepsuły te dzieci, łażące do kanady tym dziwnym piszczałkom, i Basia mówi, wy Pum, dzieci? A, a potem mówi, że nie wiem, uśmiechnę się do nich, to se pójdą. Mówię, Basia, jak się uśmiechniesz do nich, to nie tylko, że nie pójdą, to tylko jeszcze inne przyjdą i będą krążyć dookoła ciebie. No bo jeśli Basia się uśmiecha, to jest raczej przyciągające niż odpychające, tak powiem delikatnie, no. Chyba, że ja mam o mamy czy coś, nie wiem, czy mam... No wiecie, ja jestem, ja, ja jestem nie, nieobiektywny bardzo w przypadku Basi. Ja jestem skrajnie nieobiektywny w przypadku Basi. Ja jestem tak potwornie nieobiektywny w przypadku Basi, że mnie to przeraża. Normalnie ja nie mogę, ja nie wytrzymam z nią. Po prostu mózg mi ucieka gdzieś, nie mam mózgu jak ona jest. Jest gdzieś Basia, patrzę na Basie mózg znika. Nie ma mózgu, nic nie mam. Dobra, w każdym razie, no że że nie nie, nie nie uśmiechaj, do nich tylko oni se pójdą, zignoruj ich. A oni tam krążą, te dzieci krążą, krążą, oni se krążą, se myślę, dobra, ja wiem, że Basia jest ładna, ale idźcie już w cholerę, nie chcę was tu, myślę sobie. A te dzieci, coś tam przychodzi jeden chłopaczek, nie wiem, 7 lat, 8, coś tam, jeden chłopaczek się oderwał od tłumu i mówi tak, do mnie coś tam, do mnie mówi, czemu do mnie, myślę? Więc podchodzi do mnie, ja byłem zaskoczony. Myślałem, do Basi podejdzie, ale mówi, do mnie i mówi – Martin Lechowicz? Bo ja nie wiem, co powiedział na początku, bo się nie skupiłem i nie słyszałem. – Martin Lechowicz? – Mówię, no to ja jestem. A i ja mówi – E a… No i się tak speszzy łyse. A, mówię, a on poszedł. No a Basiał to mówi, że oni tam gadali, że tak jeden coś... Ale to ten, to ten, to ten? No i pierwszy raz mi się zdarzyło, że mi tak to siedzę sobie i, i ktoś tak nie, poznał sobie na ulicy. Z YouTube'a, no z YouTube'a mnie znali z tych piosenek, nie? Ale... Jest <grym> trochę szok. Bardzo duży szok. Szok straszny. Raz mnie ktoś poznał u babci Maliny. Taka fajna, dobra restauracja. Polecam. No i tak teraz tak nagle... No, radam parę razy, ale tak żeby tak dzieci... Tak dzieci tak przyszły, tak... Hmm. Hmm. Nie, ja już wiem, co mnie tak zdziwiło, że ktoś mnie poznał, powiedział moje imię i nazwisko. No to jest szogo. Bo za pierwszym razem to jesteś ten gość, co śpiewało Podolskim. No i no tak ten... A teraz to już... jest. Oh nie, masakra. Jestem pod wrażeniem. Jestem pod takim byłem wrażeniem. Basia oczywiście zaczęła piszczeć ze śmiechu i się zwijała. Gdzieś tam na tej ławce i A mi było głupio. Nie mi było tak masakrycznie głupio. W ogóle nie widziałem tak... W szoku byłem. nie wiem, co się robi w takich sytuacjach będzie jakiś instruktorz nie mam pojęcia, naprawdę głupio się wtedy człowiek czuje. siedzę se z basia a tu przychodzą no więc dobra, nieważne takie zdarzenie w każdym razie no dziwne, takie i śmieszne i, i poszły se dzieci w końcu no, A ja sobie oczywiście następne ciekawe, dramatyczne przeżycia jak to z Basią, a w ogóle to się znowu z nią zresztą tam za dwie godziny idę zobaczyć, więc zrozszy się. Znowu nie będę mógł nagrywać, nic nie będę mógł robić, bo mam głowę pełną Basi niech ktoś ją zabierze, albo nie wiem, niech ja gdzieś wyjadę, ja już nie wytrzymam tego! Jestem zbyt emocjonalny, przepraszam, że dremordę, bo się przesterowuję wszystko zawsze jak w Koczowisku, gadamy w poniedziałki, www.koczowisko.com o wolności takich rzeczach, tematy, no to gadam z Hugo, nie? I ściągnąłem tendencję, żeby się wydzierać. Hugo, ciszej, ciszej, nie się. Żona w ciąży, śpi w drugim pokoju, wściekła jest, bo nie posprzątałem czy coś, nie wiem. Nie, tak nie mówi. Mówiłem, że cicho nie DJ się, ludzie są. Słychać się. Ja się drę, dlatego że mam wtedy w słuchawkach za cicho odsłuch i się nie dosłyszę sam. A teraz się dre, bo się emocjonuje. Ej, w ogóle, no to, to co jest? To, co, co w tym jest złego, że się dre? No bo mam emocje, o to chodzi. To jest piękne. Na tym polega podcast, że się ma emocje. Jak będziecie chcieli słuchać kogoś bez emocji, to sobie telewizję włączcie, wiadomości, fakty. I tam ludzie gadam <muluduzush> no... Wybuchła bomba. Nie? No to jest tam z kimś zerwało, a tutaj książę Karol ma czwartą żonę. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Jutro będzie koniec świata. Eh, telefony w tej sprawie będzie odbierał ekspert, bla, bla. I wszyscy takim tonem, no ja nie będę taki, przepraszam bardzo, no. kisma ma nie będę, nie będę. Nie, ja się niezdrowo ekscytuję. No i to jest jeszcze... W... To mnie wszystko wpienia, no. Bo Basia jest taka sama i przez to mam takie problemy. Dobra, mniejsza z tym. Shut up. Nie będzie więcej o Basi. Koniec. Nie ma Basi. Albo będzie. Albo nie wiem, Nikt nic nie wie. Shut up. Następny temat. Pomnik był. Basia była. Pasztyt był. To teraz będzie Andrzej Waligórski w ramach przerywnika. Uwaga. Może by tu jakąś inną muzyczkę dać. Dobra, dam taką, taką inną teraz na chwileczkę. Bo chciałem przeczytać... filmu Interstate 60 bardzo niedoceniany dobry film. A i dobra, ja w ramach przerywnika w środku, bo nie mam piosenki, bo nie zdążę napisać, bo znowu jak zacznę, to znów nie nagram. Znalazłem ostatnio stronę waligurskiart.pl Waligurski. Jakoś tak dziwnie zabrzmiało tak. Waligurski. A i wiem, czemu mi źle zabrzmiało, bo, bo tu obok w okienku mam najlepszy polski żart rysunkowy według Tygodnika Powszechnego z 2008 roku. Wiecie, jak wygląda żart rysunkowy? Jak się opowie, to nie, może już nie będzie śmieszny, ale i tak powiem. No więc, bo jest proste. No jest, jest, są dwa okienka. Z lewej strony widzimy pana Van Gogha, to jest pan, który trzyma w rękach obraz swój słoneczniki. Trzyma i na dole jest podpis słoneczniki Van Gogha. Nie? A z prawej strony mamy konia, który trzyma w rękach, czy tam kopytach, w kopytach trzyma obraz swój. Na tym obrazie są dwa wieloryby i podpis. Walenie konia. Tu jest taka pauza, żeby ktoś zrozumiał, na czym polega żart. Tak, Słoneczniki Van Goga i walenie konia. No dobrze, to ja udam pozwolę sobie przeczytać ten jeden taki wybrany wiersz, bo te wiersze są świetne. Jak ktoś nie zna Andrzeja Waligórskiego i jego tego, co tam pisał, on pisał takie śmieszne, dziwne wierszyki, bardzo fajne. Ja chciałem przeczytać teraz, bo, bo mogę i nikt mnie nie zatrzyma. To sobie przeczytam. Tak. Znalazłem wiersz pod tytułem Relacja o grunwaldzkiej bitwie w stylu naiwnego realizmu się nazywa. Taki I tak. że podgłośnie. Tak. Nie bo to nie będzie efektu w ogóle do luftu jest ten podkład, może jakiś inny, albo normalnie ten co nie idzie. Tak. To ja czytam wiersz jest tak. A gdy krzyżak wiódł swe chówce przez warmińskie błota, to się modlił o zwycięstwo do swego hergota. Hergot. A gdy wiódł Jagiełło wojsko po mazurskich drogach, to znów prosił o wiktorię swego Pana Boga. I każdy swemu obiecywał ofiary i łupy. I po obu stronach modły wznosili biskupy, wypił Hergot na śniadanie waser zupę z koprem i obiecał byt krzyżakom. Dobra, ja was poprę. Zagryzł Pan Bóg z Haboszczaka, popił miodu króżom i obiecał był Polakom swoją pomoc dużą. Już się łamią zbrojne szyki jak w lesie konary, a zaś Hergot z Panem Bogiem wzięli się za bary. Już też zacny święty Wojciech w Adalberta strzela, lewym hakiem święty Michał Leje, Michaela, święty Piotr zaś przeciwnika ułapił za sweter i bez swetra przed nim uciekł ichni święty Peter. Wsiad z pięściami święty Jasiek na świętego Hansa, myśli Hergot tam do diabła ucieka nam szansa. Myśli Hergot, skąd te dzięki? Co się dzieje u nas? Aż tu widzisz, że goleją Allah i Perkunas. Aż tu widzisz, że Jagiełło dobrał do swej sitwy całą kupę tatarzynów, całą chmary litwy. Uciekł Hergot, za się Pan Bóg umył ręce w misie i zakrzyknął: Więcej tutaj nie pokazuj mi się. Rzekł Jagiełło: dzięki, panie, że im dałeś baty. Dobra, dobra, krzyknął Pan Bóg. Mówmy sobie na ty. Potem wszyscy smaczny bigos zjedli na obiadek. Pan Bóg, Allah i Perkunas i Jagiełło Władek. Fajne, nie? Lubię takie te. No, to był wiersz Waligurskiego. Polecam, jakby ktoś chciał sobie poczytać takie różne. E, www.waligórskiart.pl A propos Waligurskiart.pl e, To mi internet nie działa ostatnio i ogólnie są problemy. Z tym, bo jakoś to tak problemy ze znajdywaniem informacji. Dobra, co mi tam zostało? Nic. Skończyłem prawie gadać, ale jaja, a tak krótko już tyle tematów było. To Basi było, było Basi, nic nie było Basi, nie będzie, albo będzie. Nikt tego nie wie. Dobra, to ja może powiem coś o... o niczym nie powiem. Puszczę muzyczkę ostateczną. Tak, dawno nie było masy krytycznej i ludzie już zapomnieli, skąd ten fragment. Oto fragment z opery Aida. Bardzo dobry fragment i ładny, piękny. Tak, to dobrze. To ja chciałem powiedzieć, że płyta, jest płyta. Wiecie, co się stało? Wiecie, co się stało? Wszystko się od tej masy krytycznej zaczęło, nie? Tak było, bo zachciało mi się... Jak to się stało? Zachciało mi się mieć nową gitarę. Tak się zaczęło. Jakoś tak w ramach masy krytycznej, czy nie? Ale mi się zachciało, tak. A potem stwierdziłem, a, uzbieramy ściepę, może może mi pomożecie. Pomożecie? Pomogliście i uzbierało się 500 zł. Dużo się uzbiera. A ja znalazłem taką gitarę. Chciałem kupić taką za 500. A mnie jaka gitara? Tam, co mam teraz. Tylko, że ona kosztuje dwa razy więcej. A, tam dołożę pół, trudno. A później musi się zwrócić ta gitara. No, i tak było, a potem były te piosenki jakieś tam dziwne. Ej, ludzie zaczęli tych głupot Nie mam bladego pęcia, dlaczego? Ale jak chcą, to proszę bardzo. No i tak trwało, trwało, się rozwijało, rozwijało. Hugo powiedział, że, a to co, róbmy biznesie, a to zrobimy. No to, to, to rób to biznesie, ja będę pisał piosenki. No i robiliśmy, robiliśmy. I teraz nastąpił ten moment, kiedy mam pierwszą swoją płytę. No i mam ją. Przyszła wczoraj. Hugo przywiózł, kurier przywiózł, a on mi przywiózł, bo nie ma miejsca w mieszkaniu, to stoi, siedzi se u mnie teraz w pudule taka. 200 sztuk. I mam ją tu na ścianie sobie powiesiłem. Jeden egzemplarz, mój pierwszy egzemplarz. Ale jaja! Ej, wiecie co to jest? Ej, wiecie co to jest? Wiecie jakie to jest uczucie? Who dares wins! Who dares wins! To jest właśnie... Jakbym miał internet, to bym wiedział... Skąd to motto i czyje to jest motto? Ale to przysłowie przy powiedzenia: Who dares wins? Znaczy, że kto ma śmiałość, ten wygrywa. Kto się śmieli, ten wygrywa. Kto ryzykuje. Who dares? I dare. Ośmieliłem się. Miałem śmiałość, miałem czelność wymyślić sobie, że będę płytę własną sprzedał. I idzie! Fajnie! I wszyscy są zadowoleni. Ja sobie śpiewam, ludzie se słuchają, wszyscy się cieszą ogólnie, albo kwiczą ze śmiechu, albo mogą się czasem pożygać z obrzydzenia. Na płycie jest jedna piosenka, która nosi tytuł Piosenka Niesmaczna i ona jest bardzo niesmaczna, bardzo jest niesmaczna. Ci, którzy kupią płytę, to ją będą znać, a ci co nie, no to, to nie będą. Kiedyś będą, ale na razie długo, długo nie. No, ha, ha, ha. W ogóle jest na płycie, jak ktoś chce, jeszcze to zostało chyba 50 sztuk. Coś koło tego, tylko z 200 pierwszych. No, więc jak ktoś chce, to wiecie, gdzie mnie szukać, nie? No, www.martinlechowicz.com A, co tam jeszcze chciałem powiedzieć? Właśnie, no i to, no i płytę, ale pomyślcie sobie o tym, że... Bez... no bez kasy, wiesz, hmm, znaczy... Znaczy... ra, nie mogę się wyartykułować teraz. Chodzi mi o to, że wychodzi na to, że nie trzeba mieć ani kasy, ani znajomości, ani kontaktów, ani nic, żeby zrobić to, co się chce zrobić. Chcę pisać piosenki. Piszę. Chcę śpiewać. Śpiewam. Chcę, żeby mnie znali i mnie znają. No. Ludzie. Znaczy, dobra, tego to nie chciałem. To mi tak w ogóle jakoś tak samo się wyprzywało. Ale nieważne, nie o to chodzi. Chodzi o to, że coś chcesz zrobić. Masz pasję. To rób, rób. W ogóle ludzie mnie pytają, ile trwa... Napisanie piosenki, no godzinę, plus 15 lat życia wcześniej, mniej więcej tak jak i, nie wiem, ktoś to, kto, ktoś mówi taki właśnie jakiś pisarz czy coś, że coś takiego, no dobra, nieważne, no ale mniej więcej tak to wygląda, że jak się coś chce robić, to to rób, to może robił 10 lat, czy ileś, żyj w międzyczasie i zbieraj, i ćwicz, i próbuj i nie będzie ci wychodzić przez 10 lat, a potem nagle ci pyk, Wejdzie. Nie Nieważne, czy ci wyjdzie, czy ci nie wyjdzie. Tak naprawdę chodzi o to, żeby robić to, co się chce robić i koniec. To jest cały powód robienia tego, co chcesz robić. Bo chcesz to robić, a nie dlatego, że nie mam szans, nie mam znajomości. Ludzie mi ciągle piszą też na YouTube w komentarzach, że idź do mam talent, do mam talent. Po jaką cholerę mam mieć ja do mam talent? Sam wiem, że mam talent. Dobra, nie wiem, czy mam talentu. Według mnie nie mam talentu, ale... Co to za podejście, żeby idź do kogoś, żeby ktoś za ciebie coś zrobił. Do po nim mówić weź i sam załóż firmę, sam sobie wydaj tą płytę i sam sprzedawaj. Już. A nie idź do mam talent, idź do wytwórni, idź do wujka, idź do ciotki. Znajdź kogoś. Nie, ja tak nie mówię. Ja mówię, sam to zrób. Jak nikogo nie znajdziesz, szukaj współpracowników, szukaj, ale jak nie znajdziesz, to i tak to rób. Tak czy inaczej. Bo to ty robisz, to ty chcesz robić. Who dares wins. I już. I ja jestem na to dowodem i bardzo się z tego cieszę. I może to ludzi zachęci, żeby robić to, co chcą robić. No. I się nie poddawać. Ciągle to robić. A nie słomiany zapał, też druga rzecz polska taka. Dobra, no to płyta właśnie, płyta jest. Ale fajna jest. No, faj no fajne, że mam. Nie, no po prostu za uczucie jest. No co za jest uczucie. Dobra, to następny odcinek Masy Krytycznej. Będzie niedługo. Już, bo już wydałem płytę. A... Aha, co mnie powstrzymuje przed nagrywaniem płyta i Basia. No płyta się już załatwiła, a Basia no nie. No dobra, mniejsza z tym. To była masa krytyczna, a teraz będzie kawał. Why do you call a woman who has lost nine? What do you call a woman who has lost 95 of her intelligence? Divorced. <laughs>